To są informacje Polskiego Radia 24. Alerty przed wichurami w połowie kraju. Już prawie 3000 interwencji strażaków. Iran może być zniszczony w jedną noc, mówi Donald Trump i grozi Teheranowi atakiem. Wjechał Porsche w budynek stacji paliw. Polska policja poszukuje kierowcy. Minęła 20 Ewelina Kamińska. Zapraszam. Porywisty wiatr i silne burze nad Polską. Tylko do godziny 18 strażacy interweniowali prawie 3000 razy. Co najmniej dwie osoby zostały poszkodowane. Najczęściej służby wyjeżdżały do interwencji w centrum kraju. Przekazało rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach Mazowieckim 841, Lubelskim 509, Pomorskim 234 oraz Łódzkim 151. Interwencje te obejmują głównie usuwanie połamanych gałęzi i drzew z posesji i szlaków komunikacyjnych oraz zabezpieczanie uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W wyniku miejscowych zagrożeń spowodowanych silnym wiatrem i burzami uszkodowane zostały cztery osoby. Dodajmy, że synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem na wybrzeżu. Z kolei alerty pierwszego stopnia obowiązują w pasie od północy do południowego wschodu. Cały kraj może być zniszczony w jedną noc. Ta noc może być jutro. Donald Trump znów grozi Iranowi atakiem. Prezydent USA przekazał, że we wtorek mija ostateczny termin, jaki wyznaczył Teheranowi na ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Trump oświadczył, że Iran przedstawił propozycję zawieszenia broni i jest to propozycja znacząca. Propozycja nie jest jednak wystarczająco dobra, podkreślił prezydent, zapytany o to, co powiedział, bo Amerykanom, którzy sprzeciwiają się wojnie z Iranem, odparł, są głupcami, ponieważ w tej wojnie chodzi o jedno, Iran nie może posiadać broni jądrowej. Sondaże wskazują, że większość Amerykanów nie popiera amerykańskich działań militarnych w Iranie. Donald Trump podzielił się również swoją opinią na temat wojny z reżimem Teheranu. Gdybym miał wybór, co chciałbym zrobić? Zabrać ropę, ponieważ leży ona tam na wyciągnięcie ręki. Nie mogę z tym absolutnie zrobić nic. Niestety naród amerykański chciałby, abyśmy wrócili do domu. Gdyby to zależało ode mnie, zabrałbym ropę, zatrzymał ją, zarobił na tym mnóstwo pieniędzy, a przy tym zaopiekował się mieszkańcami Iranu znacznie lepiej niż robiono to do tej pory. Podsumował Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Co czwarty Kanadyjczyk chciałby dołączenia Kanady do Unii Europejskiej. Z kolei dla 58% badanych to pomysł, nad którym warto się zastanowić. Tak wynika z najnowszego sondażu kanadyjskiego ośrodka Spark Advocacy. O zacieśnianiu współpracy Kanady ze wspólnotą zaczęto mówić więcej po wygranych przez Donalda Trumpa w 2024 roku wyborach prezydenckich. Od tego czasu amerykański prezydent wielokrotnie mówił o aneksji Kanady i komentował, że jest to na 51. stanem. W informacjach Wracamy do Kraju. polska Policja poszukuje kierowcy Porsche, który wjechał w budynek stacji paliw. Chwilę później sprawca uciekł. Przemysław Kędzior z Opolskiej Komendy przekazał, że na szczęście nikt nie ucierpiał. Dzisiaj po godzinie 17.10 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ulicy Oświęcimskiej w Opolu. Według zgłoszenia tam kierujący samochodem Porsche miał wjechać w budynek, a następnie odjechać z miejsca tego zdarzenia. Na ten moment trwają nasze czynności. Dążymy tutaj do ustalenia danych tego kierującego, jak i również do zatrzymania. go. Mogę również dodać, że według zgłoszenia ten kierujący miał być nietrzeźwy. Policjanci zapewniają, że znają tablice rejestracyjne uciekiniera. Tak daleko od Ziemi jeszcze nikt nie poleciał przed misją Artemis Dwa najważniejszy moment. Chwilę przed pierwszą w nocy polskiego czasu statek Orion z czteroosobową załogą na pokładzie okrąży Księżyc. Kulminacyjny moment. Wyprawy potrwa około 40 minut. Astronauci przelecą wtedy nad niewidoczną z Ziemi stroną Księżyca. Tłumaczył na naszej antenie dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych.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 kosmicznych. Załoga ma tym samym pobić należący do misji Apollo 13 ponad 50-letni rekord. To były informacje Polskiego Radia 24. 12 województw wciąż z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem, głównie na północy i południowym wschodzie. Do tego w nocy możliwe są przymrozki na południowych krańcach kraju. Miejscami może też popadać. Wtorek zapowiada się z kolei dość deszczowo i pochmurnie. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 13 stopni na zachodzie. Radiu 24. Prawie 6 minut po godzinie 20. Jest poniedziałek, 6 kwietnia. Tomasz Kowalczyk na posterunku. Dobry wieczór Tomku. Dobry wieczór. Co dziś przygotowałeś? Jakie ciekawe dyscypliny? Będzie hokej, bo zbliżamy się do rozstrzygnięć o złote medale mistrzostw Polski. Ciekawy mecz piłkarskiej ekstraklasy. Pogoń Szczecin-Legia, Warszawa za nami. I Tym razem te drużyny nie walczą o europejskie puchary, ale walczą o utrzymanie. Nie zabraknie też siatkówki, będzie odrobina koszykówki i jeszcze powspominamy. Karierę Kamila Stocha. Proszę bardzo, wiele ciekawych tematów. Zapraszamy na sport. A zaczynamy, tak zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji dnia. Żużlowiec motoru Lublin, Kacper Woryna, wygrał w Opolu memoriał Jerzego Sztakiela, czyli prestiżowy turniej o złoty kask. Drugie miejsce zajął Dominik Kubera z falu Bazu, Zielona Góra, a trzecie Piotr Pawlicki z Unii Leszno. Dopiero na czwartej pozycji sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W lidze siatkarzy Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała z Bart zawiercie 1 do 3 w drugim meczu ćwierćfinałowym plus ligi. W playoff oznacza to remis 1 do 1, a zatem decydujący mecz pomiędzy obiema drużynami już w najbliższy czwartek na boisku Warty. Od 20 GKS Tychy podejmuje GKS Katowice w trzecim finałowym meczu o Mistrzostwo Polski. Tyszanie w rywalizacji do czterech zwycięstw mają na koncie dwie wygrane. W tym momencie trzecia minuta 0 do 0 o tym spotkaniu będziemy dzisiaj sporo mówić. A teraz piłkarska Ekstraklasa. Piłkarze Brugbetu Termaliki Nieciecza wygrali przed własną publicznością z Piastem Gliwice 3-2 w 27. kolejce rozgrywek. Gole dla gospodarzy strzelili Jezus Jimenez, Kamil Zapolnik i Damian Hilbricht. Dla gości trafiali Adrian Dalmau i Juan de Rivas. Trener słoników Marcin Brosz cieszył się, że drużyna wciąż ma szansę na utrzymanie się w Ekstraklasie. Tak naprawdę to był dla nas mecz, żeby wszystkim pokazać, chyba w szczególności sobie, że nie jesteśmy tak słabi, jak te nasze ostatnie wyniki. I myślę, że udało nam się, to jest bardzo trudnym przeciwnikiem. To tym bardziej się z tego cieszymy. A Daniel Myśliwiec, trener Piasta, nie wierzył wręcz, że jego piłkarze przegrali w niecieczy. Wygląda to tak, że czuję się jak osoba, która będzie mieć prawdopodobnie coraz częstsze koszmary. Będę widział pomarańczowy kolor, będę słyszał i widział, Słonia i będę budził się spocony. Ale to jest taki mecz, który nie wiem czy musiał się wydarzyć, ale jeżeli się wydarzył to jeden chyba na 100 piłkarze Radomiaka zremisowali z zawodnikami motoru Lublin 1 do 1. Tutaj trafiali Rafał Wolski i Karol Czubak. Pogoń Szczecin przegrała z Legią Warszawa 0 do 2. Dwa razy do siatki portowców strzelił Mileta Rajowicz. O 20.15 na zakończenie dzisiejszych spotkań Lechia Gdańsk będzie mierzyć się z koroną Kielce. W lidze koszykarzy 25 kolejka rozgrywek. Anwil Włocławek wygrał ze stalą Ostrów Wielkopolski. Polski 90 do 81, a Trefl Sopot przegrał z Legią Warszawa 93 do 100. Liderem rozgrywek King Szczecin, Legia Warszawa na drugim miejscu. Zgodnie z zapowiedzią zaczynamy magazyn od hokeja GKS Tychy kontra GKS. w znanych składach GKS Tychy, GKS Katowice, zatem możemy powiedzieć już 7,5 minuty tego spotkania jest za nami, 0 do 0 w dzisiejszym meczu przewaga inicjatywa po stronie drużyny katowickiej, ale myślę, że z każdą kolejną minutą kontrolę nad grą powinni Tyszanie uzyskiwać. Dzisiaj na razie tej kontroli nie mamy, ale pamiętajmy, że oni nie muszą, bo w serii 3 terech zwycięstw, prowadzą już 2 do 0. I będziemy sprawdzać, jak sobie radzą zawodnicy obu GKS-ów jeszcze w dzisiejszym magazynie. Teraz przeniesiemy się do Szczecina, bo tam za nami ważny mecz 27. kolejki Ekstraklasy. Pogoń podejmowała Legię Warszawa. Jak mówiliśmy w serwisie, Legia wygrała 2 do 0 po dwóch trafieniach Milety Rajowicia. Wszystko śledził Artur Dyczewski. Dobry wieczór Artur. Dobry wieczór, witam. Powiedz, duże rozczarowanie w Szczecinie po tym spotkaniu? Tak, na pewno jest duże rozczarowanie, zwłaszcza nie tylko jeżeli chodzi o wynik, bo on jest fatalny, ale także postawą szczecińskiej drużyny, bo Pogoń zagrała bardzo słaby mecz. Kto wiecznie nie najsłabszy w tym roku na własnym stadionie. Legia zdobyła w pełni zasłużenie komplet punktów w Szczecinie. Nawet mam takie wrażenie, specjalnie się nie wysilając, bo Pogoń w całym meczu oddała jeden celny strzał, na bramkę stołecznej drużyny i to uczynił dopiero w 63 minucie słabo grający od początku w swoich występów w pogoni Anglik Sam Greenwood. Z jego uderzenia efektownie obronił Otto Hindrich, rumuński bramkarz warszawskie Legii, ale gdy Pogoń oddała ten pierwszy celny strzał na bramkę, to już było 2 do 0 dla legi. Początek pojedynku można powiedzieć, że w miarę wyrównany, bo portowcy bardzo ładną kontrę przeprowadzili w 12 minucie, którą rozpoczął Walentin Kożokaru, bramkarz szczecińskiej drużyny. Takim dalekim, półgórnym wykopem piłka trafiła do Kamila Grosickiego. Grosik popularny rozpędził się lewą stroną boiska, mógł zagrać szybciej piłkę do Karola Angielskiego, bo był taki moment w tej kontrze, że była przewaga 2 na 1 ale wybrał inne rozwiązanie, zagrał właśnie do Anglika, ale strzał Greenwooda z 14 metrów został zablokowany przez obrońców stołecznej drużyny. No a Legia, Legia w 21 minucie mogła już objąć prowadzenie, bo Wahan Chcian strzelał z 10 metrów, ale strzelał praktycznie w środek bramki. Kożokaru odbił tą piłkę przed siebie, a do dobitki nie zdążył Rafał Adamski, uprzedzony przez Dimitrosa Keramitsisa i to była chyba jedyna udana interwencja greckiego stopera szczecińskiej drużyny, bo Grek nie popisał się w 33 trzeciej minucie. Aut daleki na wysokości pola karnego. Rafał Augustyniak w swoim stylu wrzucił piłkę daleko w pole karne. No i tam ją oponował e, właśnie Mileta Rajowicz, doński napastnik stołecznej drużyny. mając na plecach keramicisa, odwrócił się z piłką i uderzył z 12 metrów. To nie był też jakiś wybitny strzał. To nie było mocne uderzenie. Płaski strzał wydawać by się mogło, że Korze Karol nie powinien mieć najmniejszych problemów z obroną takiego uderzenia. No ale Rumun jakoś dziwnie interweniował. Podbił tą piłkę ręką ta jeszcze chyba się odbiła od jego twarzy i wturlała do bramki. Legia objęła prowadzenie 1 do zera i ten korzystny wynik utrzymała już do końca pierwszej głowy. I gdy publiczność spodziewała się szturmu pogoni od początku drugiej odsłony, no to Legia w pierwszej swojej akcji zdobyła drugiego gola. Błąd karamicisa w polu karnym, Rafał Adamski ograł bezlitośnie greckiego młodzieżowego reprezentanta swojego kraju tuż przy linii końcowej i z zewnętrzniakiem tak w stylu Kamila Grosickiego podał piłkę wzdłuż linii na drugi, trzeci metr. Tam był Mileta Rajowicz, który tylko dostawił nogę i wpakował piłkę do siatki, ale też to podanie Adamskiego no to Valentin Korzokaru mógł przeciąć, mógł lepiej zdecydowanie interweniować, nie sięgnął tej piłki i Rajowicz nie miał najmniejszych problemów z umieszczeniem jej w siatce. 0 do 2 na początku drugiej połowy, więc jaki Kolwiek miała pogoń plan na tą drugą odsłonę, to w tym momencie znowu to wszystko legło w gruzach, no bo Legia mając dwubramkowe prowadzenie Cofnęła się na własną połowę, oddała inicjatywę portowcom, ale z gry Pogoni nic, kompletnie nic nie wynikało. Nie byli sobie w stanie stworzyć żadnego zagrożenia. To Legia mogła strzelić gola w 58 minucie. Dobra akcja, dobra kontra. Wahan znowu był w dogodnej sytuacji, ale widocznie były piłkarz Pogoni. Nie chciał skrzywdzić swoich dawnych partnerów z drużyny i szczecińską publiczność, bo też uderzył w środek bramki. Kożokaru obronił, a na dodatek przy tej akcji, przy tym strzale Reprezentant Armenii doznał kontuzji i opuścił plac gry. Pogoń grała do końca. Wiadomo, gdy się gra u siebie, to trzeba szukać chociażby tego kontaktowego gola. Sędzia Wojciech Myć z Lublina przedłużył to dzisiejsze spotkanie, aż o 9 minut. No i w tej pierwszej minucie doliczonego czasu gry, dobra akcja pogoni. Leonardo Kutris, grecki obrońca, który zastąpił po przerwie Benżema Mamendiego, bo francuski mistrz świata z 2018 roku doznał kontuzji pod koniec pierwszej połowy i nie wyszedł na drugą. Leo Kutris tam ograł dwóch zawodników Legii i z 15 metrów przymierzył. Nawet nieźle, ale piłka trafiła w poprzeczkę. Nie było dobitki, nie było kontynuacji tej akcji i nie było kontaktowego gola. Wahan chciał już z Udem o kulach opuszcza. Dobrze sobie znany obiekt zadowolony na pewno ze zwycięstwa swojej drużyny, bo to niezwykle cenne trzy punkty dla Legii, a Pogoń no, wpędza się w duże tarapaty, bo przewaga portowców nad strefą spadkową, można powiedzieć, maleje. Jeżeli jutro oczywiście Arka Gdynia wygra swój mecz, to wówczas zmaleje tylko do jednego punktu, bo jeżeli Arka nie wygra, to będą ta przewaga wynosić albo trzy, albo tak jak w chwili obecnej jeszcze ciągle cztery punkty. Ale martwi to, że zespół trenera Tomasa, Tomas no nie miał pomysłu na Legię, nie, nie było widać żadnej takiej determinacji, zaciętości w grze portowców drużyny, która przecież zajmuje odległą lokatę w tabeli, która też jest zagrożona spadkiem z ekstraklasy, no to w takich starciach drużyny z odległych miejsc, no wydaje się, że to jest konieczne, że to trzeba właśnie dołożyć tego serducha, zostawić to wszystko na boisku, a tego po prostu brakowało w poczynaniach e, piłkarzy pogoni. Dość powiedzieć, że gdy boisko opuszczał sam Greenwood, to został wygwizdany przez e, kibiców pogoni, którzy mają już dość tego Anglika snującego się po boisku, nie walczącego o piłkę. Jakieś pozytywy w grze Pogoni? Na pewno wejście młodych piłkarzy. Od początku drugiej połowy grał 16-letni Natan Ława, syn byłego piłkarza Pogoni Bartosza Ławy. A w 84 nocie debiutował w Ekstraklasie w meczu z Legią Jacek Czapliński, 19-letni pomocnik, który też pokazał kilka ciekawych akcji. Nie bał się pojedynków jeden na jeden. No i widać było, że ten młodzian grał odważnie, bez żadnej tremy. Trochę też rozruszał te akcje ofensywne szczecińskiej drużyny. Ale brakowało pomysłu, jak wykończyć te ataki jak skończyć to chociażby dobrym strzałem na bramkę. Ostatecznie pogoń mocno zawiodła. Legia w pełni zasłużenie zdobywa trzy punkty w Szczecinie. No i mogę chyba tak zaryzykować stwierdzenie, że tym meczem Legia rozpocznie chyba marsze w górę tabeli, bo trener Marek Pawszun dobrze przygotował zespół po tej przerwie reprezentacyjnej. Legia dobrze wyglądała na boisko. poza tym umówmy się, ma takich piłkarzy, którzy no nie powinni być tak nisko w tabeli ekstraklasy. Tak więc w Szczecinie Legia zasłużenie zdobyła trzy punkty, Pogoń mocno rozczarowała swoją postawą. I będą mieć portowcy duże problemy do końca sezonu w grze o utrzymanie, bo ten terminarz pogoni też nie należy do łatwych za tydzień mecz w Gliwicach. Później tutaj do Szkicina przyjeżdża Lech Poznań walczący o tytuł Mistrza Polski. No i jeżeli Pogoń się nie przebudzi, jeżeli nie zacznie grać lepiej, to za chwileczkę może być bardzo, ale to bardzo źle dla wszystkich fanów granatowo-bordowych. Na razie może to jeszcze tak w tabeli nie wyglądać tragicznie, ale powodów do zadowolenia tutaj w Szczecinie na pewno nikt nie ma. A w Legii na pewno radosne nastroje po tym zwycięstwie. Ważne trzy punkty. Legia wreszcie po raz drugi w tym sezonie wygrywa mecz wyjazdowy, co też warto podkreślić. Zdobywa te trzy oczka i. Wydaje się, że wychodzi na prostą, chociaż jeszcze oczywiście w tej ligowej tabeli też musi zerkać za siebie, bo do końca też nie może być pewna utrzymania. Ale po takim zwycięstwie na trudnym terenie w Szczecinie, bo dotychczas Pogoń przecież to jeden zespół z najlepiej grających drużyn w Ekstraklasie na swoim stadionie. Na pewno stołeczni zawodnicy tak sądzę, yy, będą mieć teraz dobry okres i, i, i szybko wydostaną się z tej strefy spadkowej. Szczecinie, może to nie było wielkie widowisko, tak jak rok temu w finale Pucharu Polski pomiędzy tymi zespołami na Stadionie Narodowym. Ale tak jak w tym Pucharze Polski, znowu Legia górą. Pogoń przegrała z Legią 0-2. Ale pamiętajmy, Legia nie będzie miała łatwego terminarza. Pogoń, tak jak Artur Dyczewski tutaj wspominał, mecze z Piastem i z Lechem. Ale później chyba ten terminarz wygląda troszkę optymistyczniej yy, dla Pogoni, bo mecze z Krakowią, z Wisłą, Płock, no na pewno trudny wyjazd do Białego No ale Zagłębie, GKS, Katowice, te drużyny są yy, w zasięgu chyba Pogoni. Są w zasięgu oczywiście, ale patrząc na to, jak Pogoń wygląda na boisko, jak wyglądała w tym meczu z Legią, to to budzi największe obawy, bo tu nie było pomysłu, nie było tej chęci woli walki, akcji jakiejś. To, z tego, z czego Pogoń zawsze słynęła u siebie, grała z rozmachem, stwarzała sytuację, a tu naprawdę, no poza tym strzałem Kutrisa w doliczonym czasie gry w poprzeczkę, to za wiele Pogoń no, nie zrobiła. I strzałem z dystansu sama Greenwooda, który dobrze obronił to Hindrish, no naprawdę ta gra jest mocno rozczarowująca, a przecież sądziliśmy, że, że właśnie ten mecz może być takim odbiciem dla Pogoni, że będzie mieć 7 punktów przewagi po ewentualnym zwycięstwie i ruszy do przodu. A tutaj porażka jak najbardziej zasłużona. Artur Dyczewski opowiadał nam co działo się w Szczecinie w meczu Pogoni z Legią Warszawa. Wrócimy jeszcze do bieżących wydarzeń, a teraz wrócimy do tego, co działo się w zeszłą niedzielę. Kamil Stoch kończył swoją bogatą karierę. Jak wyglądały początki kibicowania trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu, jak powstawał jego fanklub i jak funkcjonował o tym w rozmowie, którą przeprowadził Tadeusz Kwaśniak. Wśród żegnających Kamila był także oficjalny fan klub Skoczka działający w Proszowicach. Z prezesem tego fan klubu, panem Rafałem Chmielą, spotkałem się tak jak 15 lat temu, w proszowickim rynku. W restauracji Muzealna. Tak, pamiętam to jak dziś. Faktycznie to już 15 lat, 2011 rok. Pan znalazł nas po zakończeniu kariery sportowej Adama Małysza, co dalej ze skokami. Nagle się okazało, że jest ktoś, kto może godnie go zastępować. Pamiętam, spotkaliśmy się w tym samym miejscu, co dzisiaj. I wtedy zaczynaliśmy, nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko dalej potoczy. Niemniej jednak wiedzieliśmy, że mamy kogoś zjawiskowego, co mieliśmy. Może jeszcze nie do końca oszlifowany, ale to już był diament. Trudne to było dzieło, przekonać Kamila do tego, żeby on zaakceptował ten pomysł oficjalnego fan klubu. I tak, i nie. Tak, dlatego, że ten kontakt był trochę utrudniony, bo nawiązaliśmy ten kontakt przez żonę Kamila, przez Ewę, która mieszkała w Proszowicach i miała praktykę w zakładzie fotograficznym. Jej pech chciał, że wtedy, kiedy ja docierałem, ktoś Próbował naruszyć jej taką przestrzeń osobistą w związku z tym, że dowiedział się, że ona jest partnerką, żoną Kamila i nie udało mi się za pierwszym razem. Ale później nawiązaliśmy ten kontakt. Zobaczyła Ewa, że tutaj rodzi się chyba coś poważnego. No i udało się najpierw zorganizować spotkanie dla młodzieży, bo główną myślą przewodnią było pokazać młodzieży powiatu poszewickiego gminy miasta Proszowice wartościowych sportowców, żeby mogli czerpać odpowiednie wzorce. To, to był idealny po prostu przykład i tak to wyglądało. Ale sam fanklub to przecież nie tylko młodzież. Ile właściwie liczy dzisiaj osób? A ile przez te 15 lat przewinęło się przez fanklub? Na samym początku prowadziliśmy tą statystykę. Mieliśmy swoje deklaracje członkowskie i kilkaset osób zadeklarowanych. Ale później ktoś nie do końca spełniał tych wymagań. Ktoś inny dochodził i w pewnym momencie, przyznam się szczerze, że straciłem rachubę. Ale z fanklubu lokalnego przerodził się na ogólnopolski, ba, międzynarodowy. Mieliśmy tych ludzi z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych, Emiratów Arabskich. Ostatnio no to zorganizowaliśmy przecież ten wyjazd do Planicy na zakończenie kariery sportowej i zakończenie pucharu Świata. Trzema autobusami, plus ileś tam samochodów prywatnych, ileś tam busików. No umówmy się, no nie na wyniki sportowe, bo powiedzieliśmy, jak będzie, tylko jechaliśmy, żeby oddać hołd Kamilowi za te wszystkie lata, kiedy osiągał najlepsze wyniki, kiedy osiągał takie niesamowite laury na arenach międzynarodowych. W, planicy w tym czasie pożegnania funkcjonował w ogóle Dom Polski. Tak, funkcjonował Dom Polski w centrum Krajskiej Gory. Fajnie to wszystko wyglądało. No i później o godzinie 19.30 w sobotę Kamil, który odpowiadał na pytania kibiców, dostawał też podziękowania za całą karierę sportową od sympatyków. Bardzo dużo ludzi, bardzo to emocjonalnie to wszystko wyglądało. No szkoda, że to nie w Polsce coś takiego, tylko w Planicy. Ale wydaje mi się, że miejsce adekwatne, bo jak to się mówi, no tam się to wszystko zaczęło naturalne przekazanie pałeczki przez Adama Małysza, Kamilowi, kiedy on wygrywa ostatni Puchar Świata. No piękna puenta, koło się zamknęło. Z tych 15 lat jest pan w stanie wskazać jeden, dwa epizody, które są nie do zapomnienia? Mm, tych epizodów jest bardzo dużo. To było w 2013 roku, kiedy po raz pierwszy podjęliśmy się wyprawy, bo to dla nas, dla takiej małej społeczności, wyjazd na Mistrzostwa Świata do Predaco. To było wydarzenie niesamowite. I to się na mu dało. I ten wynik sportowy. Po 10 latach wcześniej jak Małysz zdobywał złoty medal, to Kamil zdobywa swój pierwszy złoty medal, no i drużynowo po raz pierwszy w historii zdobywamy medal brązowy. To było coś niesamowitego. Zadając to pytanie, tak po cichu sobie myślałem, że pan powie no chwila, gdy Kamil zasadzał swój dom na rynku w Proszowicach. Dom rośnie są już nie jedna, a dwie tablice, bo jak wszyscy wiedzą, Kamil jest zdobywcą trzech medali olimpijskich w Soczy i w Pjongczangu. W gablocie z trofeami widzę pustą butlę po szampanie. Podarunek czy zdobyczne? To jest podarunek wtedy, kiedy Kamil po raz pierwszy zdobywał turniej czterech skoczni wywalczy swojego pierwszego orła na zakończenie organizatorzy. Oprócz oczywiście statuetki z orłem wręczają szampana. Kamil po ceremonii hymnów narodowych podszedł do nas i słuchajcie, zasłużyliśmy wszyscy. Ja mam orła, a wy wypijcie za moje zdrowie. I dostaliśmy w ten sposób szampana. Co z tych gablot pan uważa za najcenniejszą? Zdobyć naj niejszą pamiątkę. Hmm. Można zobaczyć złotą oznakę olimpijską z Soczi. Każdy zawodnik, który zdobywa złoty medal, oprócz tego, że dostawał złoty medal, dostawał złotą spinkę olimpijską. A że Kamil wtedy zdobył dwa medale złote, to jedną tą spinkę złotą olimpijską przeznaczył dla fan klubu i ona tutaj ma też swoje miejsce. Boże, ja byłem, kurde, przecież tego świadkiem naocznym, na żywo. Kamil skończył karierę. Czy to oznacza koniec klubu? No właśnie, no właśnie. Niestety, ale w statucie, jaki mamy, jest tak, że wtedy, kiedy kończy karierę sportową zawodnik, automatycznie fan klub również kończy swoją działalność. Natomiast już są pewne pomysły, jak ten temat dalej pociągnąć. Tworzyliśmy taką paczkę fajnych 10 osób, które chcą pociągnąć dalej. I może się uda, że na przykład zmienimy formułę na fanklub klub Kamila Skocha kibicuje polskim skoczkom narciarskim. I pod takim hasłem będziemy starali się kontynuować frajdę, jaką jest wspieranie polskich skoczków, bo to nie tylko zawody sportowe, to też otoczka tego wszystkiego. To można po prostu łączyć kibicowanie z poznawaniem kultury, z poznawaniem historii ciekawych miejsc. Jest taka druga grupa z małopolskich, która za Kamilem też pojechała. Jechałaby na koniec świata. Myślę o góralach z Beskidu Wyspowego. Słowna, Ekipa notariusza, tak. Bardzo często się spotykamy i bardzo często razem jeździmy na te wyjazdy. Razem na zakończenie sezonu zapraszamy się na różnego rodzaju imprezy i razem to wszystko celebrujemy. Faktycznie potwierdzam, bardzo mocna, w żaden sposób niekonkurencyjna grupa, bo my szanujemy się. Czyli kibicować można też w duchu fair play. Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej. W magazynie wracamy do bieżących wydarzeń. Trwa mecz 27. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lechia Gdańsk remisuje z koroną Kielce 0 do 0. Przypomnę, że Brukbet Termalika Nieciecza wygrał z Piastem Gliwice 3 do 2. Radomiak zremisował z motorem Lublin 1 do 1, a Pogoń Szczecin przegrała dziś z Legią Warszawa 0 do 2. Natomiast teraz ponownie wędrujemy na lodową taflę. GKS Tychy kontra GKS Katowice. Mecz Mistrzostwo Polski, mecz numer 3 i Tadeusz. Kontrą, a tych kontr dzisiaj też na razie nie obserwujemy. No mam nadzieję, że te 40 minut, a może więcej, no bo może być i dogrywka i rzuty karne, będą wyglądały troszkę lepiej niż tych pierwszych 20. I kibice, którzy szczelnie wypełnili trybuny lodowiska w Tychach, pewnie też na to liczą. Na razie GKS Tychy nie złamał defensywy katowickiej, a katowiczanie dzielnie się bronią, czasem atakując, ale bez skutku. GKS Tychy, GKS Katowice po pierwszej tercji 0-0. A my będziemy oczywiście o wyniku tego meczu mówić w naszych serwisach. Tadeusz Musiał relacjonował to spotkanie. Przypomnę jeszcze wiadomość siatkarską. Zaksa Kędzierzynko źle przegrała, z Bartą zawiercie 1 do 3. To drugi mecz ćwierćfinałowy plus ligi. No i w rywalizacji do dwóch zwycięstw mamy remis do pół. O awansie do półfinału zdecyduje trzecie spotkanie w najbliższy czwartek w Sosnowcu, gdzie domowe mecze rozgrywa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 W którym czas na tematy międzynarodowe. Czy w Szwecji już wkrótce będzie rządzić skrajna prawica? Wspólny rząd, zapowiada premier Uli Christerson u progu władzy. Skrajna prawica jest także w Danii. Finlandii już rządzi. Dlaczego w tych krajach partie skrajnej prawicy są tak popularne? O tym w naszym międzynarodowym magazynie. Zapraszam w imieniu Magdaleny Skajewskiej. Świat w powiększeniu. Czy wkrótce Szwecja dołączy do Danii i będzie kolejnym krajem skandynawskim, w którym będzie rządziła skrajna prawica? Premier Szwecji Ulf Christersson, lider centroprawicowej umiarkowanej partii koalicyjnej, zapowiedział zaproszenie do rządu skrajnie prawicowej partii szwedzcy demokraci. Taka koalicja miałaby powstać po zaplanowanych na wrzesień wyborach parlamentarnych, w przypadku oczywiście zwycięstwa. Ale wzrost znaczenia skrajnej prawicy to trend obecny także w innych krajach regionu. W Danii jest już po Wyborach, z których skrajnie prawicowa duńska partia ludowa wyszła znacząco wzmocniona. Z kolei w Norwegii opozycyjna jak na razie partia postępu odnotowała w zeszłym roku najlepszy wynik wyborczy. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w Powiększeniu, w którym dziś pytamy o to, dlaczego w północnej Europie skrajna prawica ma się coraz lepiej. A Państwa i moim gościem jest dziś Mateusz Gibała, autor bloga Polityka po nordycku. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Zacznijmy może od Szwecji. Dotychczasowe porozumienie koalicyjne, między innymi z partią premiera Christersona, nie przewidywało możliwości zasiadania w rządzie polityków skrajnej prawicy. Teraz, jak mówi premier, ma się to zmienić. Skąd ta decyzja? Przede wszystkim Wolf Christerson patrzy na ostatnie wybory w Danii, w których skrajna prawica zyskała na znaczeniu przewiduje taki sam scenariusz w Szwecji za te kilka miesięcy. Komentatorzy szwedzcy raczej są dość sceptyczni do tego. Uważają, że takie myślenie może spowodować utratę władzy przez Tristersona. Christ Wolf Tristerson też uważa, że taka koalicja dwóch partii strajnej i umiarkowanej mo może być zdecydowaną przeciwwagą dla socjaldemokratów. Tylko, że nie zauważa tego, iż szwedzcy socjaldemokraci mają inny pomysł na rządzenie niż partia duńska Mete Frederiksen, ponieważ szwedzcy socjaldemokraci postawili stricte na postulaty socjaldemokratyczne, lewicowe. Z domieszczą kwestii imigrancji, tutaj się zmieniła ta percepcja myślenia, ale nie jest to aż tak dominowane w narracji dominowane w narracji, niż w duńskich wyborach ze sprawą socjaldemokratów duńskich, więc ta decyzja jest podawana właśnie obserwacjom sąsiadów. Też też, że i w Finlandii mamy ten rząd ze skrajną prawicą, tylko kwestia też jest taka, że sam Ulf Sterson nie do końca może być rozpatrywany jako przyszły premier. Mówi się o tym, że Przywódca szwedzkich demokratów może go zastąpić, więc pytanie, czy chce być zagryziony przez tego szwedzkiego demokratycznego niedźwiedzia, jak to mówią publicyści, moim zdaniem będzie walczył raczej o teki, te mniejsze niż najważniejsze dotyczące migracji, bezpieczeństwa, czy też gospodarki, raczej umiarkowani w takim rządzie, celowaliby w kwestie MSZ-u, kwestie klimatyczne, aniżeli właśnie to takie twarde teki dotyczące najważniejszych spraw szwedzkich. Mówisz o tym, że nie można do końca mówić o Christersonie jako o przyszłym premierze, ale to sam Jimmy Akesson, czyli właśnie przewodniczący szwedzkich demokratów powiedział, że to dotychczasowy premier ma być wspólnym kandydatem prawicy na premiera. Oczywiście, że tak, powiedział tak, ale w kuluarach wciąż mówi się o tym, że Jimmy Edison y, raczej blefuje i jest rozpatrywana taka opcja. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak potoczą się wybory, bo jeśli Szwedzcy demokraci uzyskają wynik większy niż w poprzednich wyborach, czyli załóżmy w okolicach 30%, a nie 20%, to percepcja myślenia Akssona może się bardzo mocno zmienić i to właśnie szwedzcy komentatorzy yy, podkreślają, że to, te zapewnienia Akssona trzeba brać troszeczkę z dystansem, bo sam lider szwedzkich demokratów wielokrotnie pokazywał, że to co mówi, a co ostatecznie robi jest kompletnie czymś innym. Sam yy, przywódca umiarkowanych obecny premier ma mocną pozycję, ale jest sporo spraw, których albo nie cną, albo one są nie do końca ukończone i to jest właśnie kwestia samej migracji. Ta migracja raczej będzie w przyszłych, w przyszłej tendencji bardzo mocno opanowana przez kwestii demokratów, którzy są bardzo strajni w tej kwestii. Już mieliśmy na miaste w obecnej, obecnej kadencji, jednakże komentatorzy podkreślają, że to jest dopiero początek, więc zobaczymy jak to się potoczy. I nadal, nadal bym też nie dyskryzował kwestii socjaldemokratów, bo jak widzimy w sondażach mają bardzo mocną czartę. Też kwestia przyszłego rządu na ten moment się bardzo waha, bo raz sondażowo wygrywa prawica i nie tylko prawica pod względem umiarkowanych i Szwecji demokratów, a cała koalicja obecnie rządząca, albo lewica w postaci opozycji. Moim zdaniem, raczej znowu możemy mieć tez duński pod tym względem, że jeśli wygra Cisternson i Szwecy Democraci, to raczej do samotnego rządzenia tych dwóch partii nie dojdzie, a będą musieli szukać swoich sojuszników w poprzednich. Do tego krajobrazu duńskiego jeszcze za chwilę dojdziemy, ale chciałam jeszcze nawiązać do tych sondaży, o których wspomniałeś. Teraz według sondaży szwedzcy demokraci osiągają poparcie 20%. Wspomniałeś o nawet możliwości 30%. Czy to jest rzeczywiście możliwe według ciebie i z czego to miałoby wynikać, że Szwedzi tak mocno by mieli stawiać właśnie na skrajną prawicę? Przede wszystkim mamy czas wojny nie, i też bardzo nieziekawiej sytuacji geopolitycznej. To zawsze wzmacnia tą strzejną prawicę, która w swojej retoryce stawia na takie hasła bardzo ogólniczowe, ale mimo wszystko najmocniejsze, dotyczące bezpieczeństwa, migracji. Tego, że obecny konflikt może wzmocnić to, tą kwestię migracji, że znowu możemy mieć zalew migrantów nielegalnych. Czyli to jest bardziej to... kwestia napływu ukraińskich uchodźców, czy, czy też na przykład wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy? Jaki to ma związek z rosyjską inwazją? Generalnie... Głównie podejmowany jest przez y, migracji z Ukrainy, ale też z krajów blisko wschodnich. Patrząc oczywiście na ten konflikt irański, bo on głównie teraz dominuje tą szwedzką debatę. Oprócz oczywiście Ukraińskiego, który jest wiecznie żywy i tutaj też pojawiają się w niektórych partiach już postulaty dotyczące tego, że trzeba coraz bardziej zaciskać pasa pod względem migracyjnym i nie pozwalać, nie, nie pozwalać na aż taki napływ migrantów, czy to z Ukrainy, mimo większościowej sympatii partii politycznej do tego kraju i bardzo delikatnego podejścia po względem tego, co tam się dzieje, jak i właśnie kraju bliskowschodnich, bo widoczny jest z, z perspektywy szwedzkich partii politycznych przyszły kryzys właśnie migracyjny i to, że możemy mieć znowu Zalew migrantów na granicach Norwegii i Finlandii, a to też, jak podkreślałem, szwedzkie partie polityczne może dotyczyć Szwecji przyszłościowo. A jak ten potencjalnie prawicowy rząd patrzyłby na kwestie gospodarcze? Inflację, wzrost kosztów życia, wzrost cen paliw, to jest wszystko, co obserwujemy między innymi w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Czy to jest temat, który pojawia się w postulatach szwedzkich demokratów? Oczywiście, że się pojawia. Widać rosnące ceny energii i ceny, Paliw, kwestia nierówności pod względem cen energii jest bardzo mocno widoczna praktycznie co wybory, co cztery lata, więc tutaj tak naprawdę szwedzcy demokraci i umiarkowani, czyli obecny rząd de facto mają do zaproponowania to, co obecnie proponują, czyli możliwe obniżki cen prądu i pojawił się też pomysł podobny do naszego pod względem ręcznego sterowania cenami paliw szczególnie. Tutaj oczywiście też socjaldemokraci szwedzcy bardzo mocno uderzają w obecny rząd i mówią, że mimo tego, że kryzys w Iranie był już dostrzegalny i przewidywalny wcześniej niż się zaczął, to obecny rząd nie do końca dobrze reagował. Jest też obecny po stronie socjaldemokratów temat dumpingu społecznego, który też dotyczy właśnie polskich obywateli mieszkających w Szwecji. Socjaldemokraci skupiają się w kwestiach gospodarczych właśnie na tym, by zyskać ewentualne głosy ze strony umiarczowanych, czyli ze strony obecnego użupowania. Tristersona, ponieważ Tristerson, mimo w miarę dobrych wyników sondażowych jedna na możliwości tej partii, ma bardzo dużą pulę osób niezdecydowanych, które nie do końca są przekonane do dalszych czterech lat za jego rządami. Więc y, widzimy, że kwestie gospodarcze oczywiście dominują, ale mimo wszystko te przyszłe wybory raczej będą w kwestiach oczywiście bezpieczeństwa i tego, żeby z jednej strony wydawać więcej na uzbrojenia i pomyśleć nad ewentualnym zacieśnianiem relacji z krajami Morza Bałtyckiego. A druga kwestia jest taka, że Szwedzi raczej oczekują większego pragmatyzmu wobec yy, Donalda Trumpa i jego dość świejnej polityki, która mimo wszystko nie podoba się Szwedom. I mają podobne obawy, co sąsiedzi z krajów nordyckich, czyli to, że za tendencji Trumpa tacy konflikty jak w Iranie mogą się powtarzać i trzeba się ubezpieczyć, trzeba bardziej patrzeć regionalnie i to jest taki główny case powtarzający się mimo wszystko zarówno ze strony obecnej partii rządzącej, jak i z opozycji. Ale co to w praktyce ma oznaczać? Wspomniałeś o krajach bałtyckich, czy to też oznacza jakieś takie zacieśnianie współpracy w ramach Unii Europejskiej, stawianie na autonomię strategiczną także Unii Europejskiej w kwestii zbrojeń, uniezależnianie się od Stanów Zjednoczonych. Co takie ubezpieczanie się na nieprzewidywalną politykę Donalda Trumpa ma oznaczać? Możemy powiedzieć, to zależy. ale Zależy hmm. dlatego, że mając swojej ekipie rządzącej szwedzkich demokratów nie do końca można przewidzieć to co dokładnie będzie w polityce bo z jednej strony możemy powiedzieć że kwestia zbrojeń i ewentualnego zacieśniania z Unią Europejską może być możliwa ale ta druga kwestia w kontekście szwedzkich demokratów jest dość niespójna ponieważ Szwecy demokraci jak to skrajna prawica nie są do końca prounijni i wolą patrzeć na Szwecję poza tego, by się właśnie ubezpieczała, ale z krajami nordyckimi poprzez format y, nordycko-bałtycki, ewentualnie nordycko-bałtycko-polski, y, z, e, z ewentualnym jeszcze y, dodaniem Niemiec, ale nic o więcej. Szwecy demokraci bardziej postrzegają. Taki ewentualnie sojusz regionalny pod względem gospodarczym i bezpieczeństwa jako atut aniżeli samo NATO, bo nawet u szwedzkich Demokratów mimo ich sympatii do Trumpa pojawiają się coraz większe głosy sprzeciwu do jego polityki i do tego, że jego działania ostatnie są tak naprawdę nie do przyjęcia. Dlatego ciężko na ten moment w ogóle powiedzieć, jaka będzie polityka przy ewentualnym rządzie SD i umiarkowanych, bo szwedzcy demokraci przede wszystkim skupiają swoje, swoje postaty obecne na większościowym populizmie, czyli kwestiach właśnie migrantów, kwestiach tego, że trzeba się dozbrajać, ale nie mówią jak bo z jednej strony jest mowa właśnie o się poprzez większe kontrakty z USA, ale z drugiej mówi się o Niemczech, tylko kwestia niemiecka jest podobnym case'em jaki widzimy w naszym regionie, czyli bardziej jest to postrzegane mimo wszystko jako zagrożenie aniżeli atut i tutaj umiarkowani próbują tu trochę swoją polityką maskować, bo widać po Tristersonie, że on zgadza się ze szwedzkimi demokratami, że można działać regionalnie, ale mimo wszystko patrzy na swojego sąsiada, czyli Finlandii i prezydenta Finlandii, który potrafi rozmawiać z Trumpem i bardziej się przekonuje obecny premier do takiej formy business as usual, czyli możemy się sprzeczać, ale biznes jest najważniejszy i mi się wydaje, że mimo... Ewentualnej rosnącej, e, ewentualnego rosnącego znaczenia strzejnej prawicy, to jeśli Tristerson będzie premierem, raczej możemy się spodziewać podobnej polityki co dotychczas, ewentualnie troszeczkę bardziej zmobilizowanej pod względem tego, żeby biznes się układał na szczeblu rządowym i żeby mieć większe znaczenie na arenie Unii Europejskiej w kwestiach ważnych dla Szwecji, i tutaj mówimy też o kwestii energii elektrycznej, bo jak wiemy, Eba Bush, minister energii, ostatnio bardzo mocno czytyczywała Unię Europejską pod względem pomysłu dotyczącego sieci elektroenergetycznych. I to jest bardzo ważny temat dla Szwedów, ponieważ widzą też dużo zagrożeń dla portfela szwedzkiego. A jak wiemy, kwestia portfela obywatela jest kwestią rażącą jeśli obywatel będzie miał przedwyborczo przedwyborczo temat energii elektrycznej i dowie się że będzie więcej płacił to raczej na obecną partię na obecną koalicję rządzącą nie zagłosuje i tutaj widzą umiarczowanie zadrożenie też bardzo widać to że partia chrześcijaństwo demokratyczna troszeczkę traci a to jest nie do końca plus dla Christersona, bo mimo tego, że mówi o rządzie szwedzkich demokratów im umiarkowanych, to troszeczkę spogląda na liberałów, którym ostatnio urosło w sondażach, czyli sześcijańskich demokratów, w formie takiego ubezpieczenia, żeby ewentualnie prędzej stworzyć tą koalicję, która teraz rządzi, bo sondażowo, tak jak powiedziałem wcześniej, nie do końca się to dobrze układa dla obecnej możliwej konfiguracji, czyli SD i umiarkowanych. Nie mają aż takiej siły, żeby samodzielnie rządzić. To różne sondaże podkreślają i to widać od ostatnich dwóch, trzech miesięcy. Zresztą właśnie Ulf Fristerson zawdzięcza to temu, że miał bardzo dużą krytykę pod względem migracji. Tutaj obywatele wypowiedzieli po, się wielokrotnie w sondażach, że nie do końca ta polityka jest y, dobrze realizowana i tutaj raczej prognozuje się właśnie wzrost o minimum 5% dla Szwedzkich Demokratów, czyli te 25-30% jest możliwe, ale wszystko zależy od tego jaki będzie ten okres wiosenno-letni i jakie tematy zdominują szwedzką debatę. Czyli z tego co mówisz, te scenariusze, jakie są możliwe do zrealizowania na tej mapie szwedzkiej sceny politycznej są różne. Powiedzmy w takim razie o Danii, gdzie już tak naprawdę karty zostały rozdane. Wybory się odbyły. Z tych wyborów bardzo osłabiona wyszła pani premier Mette Frederiksen, której partia, mimo że wygrała, to znaczy zdobyła najwięcej głosów, no to jednak była to historyczna Porażka, jej ugrupowanie wypadło najgorzej od 1903 roku. Zresztą pani premier po ogłoszeniu wyników miała dość taki niewyraźny uśmiech, niewyraźną minę. No i też po tych wyborach prawica w Danii nie ukrywa, że po tych latach rządów takich no mieszanych teraz jest szansa na stworzenie rządu rządu. Prawicowego, co jak rozumiem oznacza również rządy ze skrajną prawicą, z Duńską Partią Ludową. Czy to jest rzeczywiście możliwe według Ciebie? Oczywiście, że jest możliwe. W zasadzie, wynik wyborczy w Danii nic nie powiedział, bo ani umiarkowani i udrukowanie Rasmusena nie może samodzielnie rządzić, mimo że jest tak naprawdę największym wygranym, bo wszystko od niego zależy. Czyli Ani... mówimy o obecnym szefie dyplomacji, który zasiada w obecnym rządzie. Jego partia jest języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o tą przyszłą koalicję. Dokładnie tak, bo mimo tego, że nie uzyskał zbyt dużej ilości miejsc w parlamencie, to ta liczba jest na tyle znacząca, by negocjować zarówno z, z premier Frederiksen, Jaki ze zwyczajną prawicą. Moim zdaniem możliwy jest ten scenariusz prawicowy, ponieważ Rasmusena mimo wszystko bardziej ciągnie do prawicy. Choć on sam zaprzecza. Wytucamy... On sam twierdzi, że i tutaj go zacytuję: trzyma się centrum bardzo mocno, nawet wtedy, gdy wieją wiatry, dosłownie tak powiedział. I że on nie chce ani koalicji lewicowej, ani koalicji prawicowej. Ale z tego, co rozumiem, ty twierdzisz, że on blefuje. Tak, blefuje i generalnie polecam y, duński serial Borgen, hmm. który y, troszeczkę jest talką pol polityki Rasmusena, ponieważ Rasmussen właśnie też stworzył swoją partię na bazie tego serialu i sama nazwa jej jest y, inspirowana tym serialem. I on dokładnie pośleśnia to, że mimo tego, iż Rasmussen mówi o tym, że nie będzie się kwalifikował pod prawicowy jak i lewicowy rząd i on jest przy centrum, to i tak patrząc na jego wcześniejszą karierę polityczną bliżej mu do prawicy niż do lewicy. I to jest fakt, więc możemy się spodziewać ewentualnego projektu rządowego, że tak powiem prawicowego niż lewicowego. Sama Meta Fredericsen jest na przegranej pozycji, bo ten wynik jest zarówno dla jej ugrupowania najdorszy, jak i sama lewica nie do końca dobrze wypada pod względem postulatów w tych wyborach. Jest osłabiona. Nie ma też takiego dobrego lidera poza Fredericen, a sama Fredericen jest właśnie tym takim farbowanym lisem, który nie jest wiarygodny z perspektywy długiego wyborcy bardziej wiarygodny jest teraz Rasmusem, który jest dużym cynikiem i duński wyborca raczej stawia na takiego cynika, który w perspektywie konfliktu ewentualnego Genlandii znowu z USA postawi większe karty i postawi się w ogóle Trumpowi niż Meta Frederickson, która w miarę dobrze operowała tą kwestią dżynancką wobec USA, ale postacią główną paradoksalnie właśnie był Rasmussen, który zyskał na tym, bo zapamiętajmy też to, że Rasmussen na początku roku miał w sondażach yy, tak naprawdę wynik w okolicach 2%, a jak wiemy próg wyborczy w Danii jest właśnie w ok... yy, opiera się na 2%, jeśli ktoś nie przetoczy tych 2%, to wychodzi z parlamentu, więc od człowieka, który miał nie wejść do parlamentu i udrupowanie miało zejść na boczny tor, jest teraz najważniejszą postacią. Nie zdziwi mnie to, jeśli y, Mete Fredericksen i jej negocjacje nie wypalą, a właśnie Erasmussen przejmie pałeczkę, bo tak jak powiedziałem, ma on więcej do zaoferowania. Jest on takim kingmakerem i ten kingmaker ma większe karty niż właśnie Raz Rasm przepraszam, Frederiksen. Frederiksen yy, jest też troszeczkę postrzegana jako taka liderka, ale już usypiająca, która powinna być zmieniona w samym grupowaniu i to widać właśnie wśród socjaldemokratów, że przymierzają się bardziej do zmiany lidera, chociaż jak wiadomo jesteśmy świeżo po wyborach, więc może to po prostu być tym spowodowane? Zobaczymy za te trzy miesiące czy pół roku, czy ten temat się utrzyma, bo jeśli się utrzyma, to rzeczywiście możemy się spodziewać zmiany na pozycji lidera u socjaldemokratów socj i samej lewicy. A jak w takim razie taki prawicowy rząd miałby wyglądać? No bo z y, głosów samych umiarkowanych i duńskiej partii ludowej, tej koalicji jeszcze takiej rządowej, większościowej przynajmniej, stworzyć się nie da. Kto jeszcze do takiego rządu miałby wejść? Chociażby ugrupowanie węstre, czyli y, podzące skład poprzedniej koalicji rządowej i pomniejsze partie, chociażby obywateli też się mówi. Chociaż partia obywateli jest bardzo kontrowersyjna w ostatnim czasie, ponieważ już utraciła jeden mandat poprzez skandal związany z tym, że członek wybrany do parlamentu źle zarządzał spółką, też tak w mówiąc. Więc yy, troszeczkę ta wiarygodność tej partii też upadła w tym momencie. Tak naprawdę, żeby był rząd, to jestem też w stanie powiedzieć, że Mamy też trzecią opcję, czyli ponownie rząd złożony z lewicy, środka i prawicy. O skrajnej prawicy w Szwecji i w Danii. Mateusz Gibała, polityka po nordycku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I to wszystko w Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Świat w powiększeniu.